Pani i bracia i siostry i w pieśni i w modlitwie wyrażaliśmy to że chcemy się uczyć od Pana z Jego słowa prosimy Go o siłę żebyśmy wykonali żebyśmy wykonali Jego wolę żebyśmy żyli ku Jego chwały I właśnie w modlitwie też szczególnie wyrażaliśmy tę prośbę, żebyśmy oglądali Pana Jezusa, bo przez oglądanie Jego osoby, przez zajmowanie się Nim właśnie mamy, posiadamy tą radość i tą siłę, aby właśnie tak żyć, jak się jej to podoba. Chciałbym najpierw przeczytać krótki odcinek z listu do Efezjan. Mam dobrze znany list do Efezjan 2.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 W różnych miejscach jest to potwierdzone, że nasze zbawienie jest nie z naszych uczynków, że nie przez to, że my staramy się Bogu podobać, osiągnąć jakoś taki stan czystości, świętości, doskonałości, że Bóg powie, no dobrze... Głośnie. Już nie Aha, dobrze. Postaram się. Dziękuję za uwagę. Więc, y, że to nie my osiągniemy kiedyś przez jakieś dobre uczynki taki stan duchowy, taki stan doskonałości, że Bóg powie, Ciebie mogę wpuścić do nieba. To byłoby zupełnie niemożliwe. Po raz pierwsze, nasze grzechy są przeszkodą między nami a Bogiem. Są jak ta przepaść, przez którą my nie jesteśmy w stanie w ogóle przyjść do Boga. Kategorycznie jest to niemożliwe z naszej strony, z własnej siły, z własnych uczynków, przyjść do Boga. A po raz drugi, nawet jeśli by to teoretycznie było możliwe, to kto z nas miałby tą pewność, że w końcu osiągnął naprawdę taki stan, który się Bogu podoba? Przecież my codziennie grzeszymy. Jeden, jedyny, kolejny grzech by wystarczył i znów byśmy się od Boga oddalili. To nie było rozwiązanie. To nie jest możliwe w ten sposób. My jesteśmy zbawieni łaską. I musimy to sobie codziennie, na nowo przypominać. My to wiemy. Wszyscy, którzy wierzyliśmy w Pana Jezusa. Ale ta łaska Boża, to jest właśnie ta odwrotna droga. Że to Bóg z nieba wysłał swojego Syna Jednorodzonego. Dzisiaj rano się nim zajmowaliśmy. I On pokonał tą przepaść. On stworzył ten most między nami a Bogiem. On nas z Bogiem pojednał. To my, jako grzesznicy, jedynie musieliśmy w to uwierzyć, przyjąć to w naszych sercach osobiście, w wiarę. Tak, Ty, Panie Jezu, Ty umarłeś za mnie, grzesznika, aby mnie oczyścić z moich grzechów, aby mnie uczynić Sprawiedliwego przed Bogiem. I teraz jestem zbawiony. Mam tą, tą pewność zbawienia, nic i nikt nie może mi tego porwać. Tu czytaliśmy o tym jesteście przez wiarę. Dlatego podkreślam jeszcze raz, my musimy tylko wierzyć, ale musimy w to wierzyć. I to osobiście nie z was boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił Słowo Boże tutaj nawet podkreśla Jeśli byśmy taką drogę mieli Z własnych naszych uczynków To przecież byśmy się chwalili przed innymi ludźmi Że my jesteśmy lepsi A Bóg tu nam pokazuje Że nie jesteśmy lepsi od innych ludzi Nie dlatego zostaliśmy zbawieni Tylko bo Bóg jest miłością I On chce w zasadzie wszystkich ludzi zbawić Czytamy o tym w pierwszym liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, mm -hmm. gdzie pisze w czwartym wierszu Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest to, co Bóg chce. A nasza strona? Nasza strona jest strona wiary. Jeśli my tego też nie chcemy, to nas to nie dotyczy. Dlatego i dziś jest jeszcze Dzień Łaski i modlimy się wspólnie o to, żeby wśród naszych krewnych niewierzących, wśród naszych sąsiadów, znajomych, wśród tych ludzi, których znamy, żeby się jeszcze jak najwięcej nawróciło do Pana Jezusa Chrystusa, żeby uwierzyli w tą łaskę Bożą i ją w Chrystusie Jezusie przyjęli. I to jest sprawa upokorzenia się przed Bogiem, przyznania się do tego tak, Ja jestem grzesznikiem. Tak, ja nie potrafię być z Tobą pojednany. Tak, Ty dałeś wszystko, Twego Syna, i ja w to wierzę. Tak jak to w liście do Rzymian 3:23 i 24 jest dobitnie też określone. Dlatego chcę to jeszcze raz przeczytać. List do Rzymian 3:23, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Jeszcze doczytam 25 wiersz, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną, przez krew Jego, skuteczną, przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Tak dalej, Widzimy, jest to dzieło Boże w nas. A teraz jesteśmy zbawieni. I co dalej? Można by było się pytać. Co dalej? Teraz nastąpiła w naszym życiu ogromna zmiana. Kiedyś byliśmy niewolnikami grzechu. Kiedyś byliśmy oddaleni od Boga. W nas był tylko ten grzech. Ta grzeszna, stara natura. Bogu podobać się nie potrafiliśmy. A teraz z śmiercią Chrystusową i w to, że w Niego uwierzyliśmy, ten nasz stary człowiek umarł. Wyznaliśmy to przez, przez, przed całym światem, że my z Chrystusem umarliśmy i że teraz jesteśmy nowym człowiekiem i otrzymaliśmy nową naturę i Ducha Świętego, który w nas mieszka który nas nie opuści. I teraz Bóg nam dał swoje Słowo, przez które znamy Jego myśli, przez które poznajemy osobę Pana Jezusa. Dał nam Ducha Świętego, który poucza nas co do Słowa Bożego, który nam daje duchowe zrozumienie. To jest ważne, że te duchowe zrozumienie nie mamy przez naszą mądrość, przez to, że jesteśmy tacy mądrzy albo że się uczyliśmy jakąś teologię. Tylko każdy z nas czytając Słowo Boże, modląc się do Boga, kierowany przez Ducha Świętego coś ze Słowa Bożego poznaje. Bóg nam to w swojej łasce objawia. A nas wszystkich wspólnie pojednał w jednym ciele, abyśmy jako wierzący, którzy wszyscy zajmujemy się Słowem, wspólnie się zachęcali, wspierali, duchowo pouczali. Bóg uczynił to w swojej mądrości, żeby nie pojedynczy wierzący był smutny i przygnębiony, że jest on sam, dlatego on nas tak pojednął ale też, żeby pojedynczy wierzący nie był pyszny i myślał, no jakimś jestem szczególnym, tylko żebyśmy wspólnie się wspierali w łasce, w miłosierdzi w tej świadomości, że wszystko posiadamy w Chrystusie, a nic z nas. I ten dziesiąty wiersz tu właśnie to podkreśla nasze życie, nasze nowe życie jako ucznie Chrystusa, jako ci, którzy Pana Jezusa Chrystusa chcą naśladować, uczyć się od Niego, Go naśladować, aby żyć ku Jego chwale. To właśnie tylko potrafi człowiek zbawiony, ktoś, kto już posiada życie wieczne. Czytamy, Jego bowiem, czyli Bożym, wzięłem, jesteśmy stworzeni w Chrystusie, Jezusie, do dobrych uczynków. Czyli Bóg uczynił dużo więcej niż tylko powiedzieć, wybaczyłem Tobie Twoje grzechy, i grzeszników. Bóg nas teraz uczynił zdolnych, gotowych do tego, żeby dobre uczynki czynić. Oczywiście, człowiek, który się nawrócił jest jak niemowlę, które na początku jeszcze nic nie potrafi. I, się, I dostaje mleko. Ten obraz też znajdujemy w Słowie Bożym. I jak te niemowlę dorasta, dorasta do dorosłego człowieka, tak i my duchowo mamy dorastać do dorosłego człowieka. To jest pewien proces, który trwa wiele lat i się do końca naszego życia nie kończy. Ale jest to ważne, żebyśmy właśnie duchowy mieli wzrost. i wtedy będziemy też te dobre uczynki czynić jak będzie u nas ciągle duchowy wzrost, to to będzie szło w ten właściwy kierunek i tu czytamy o tych dobrych uczynkach, do których przeznaczył nas Bóg czyli jest to Boże dzieło w naszych sercach czynić te dobre uczynki, nie to, że my postanowiliśmy no teraz jestem zbawiony a teraz ja będę robił dobre rzeczy Tylko i to wszystko otrzymujemy od Boga. Jest to ważne, bo i to odbywa się w pokorze. Bóg przeznaczył nas do tych dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. I to jest słowo łaski do nas. Nie abyśmy te dobre uczynki czynili. Tak byśmy myśleli, że powinno to być napisane. Czynimy te uczynki. Nie, my w nich chodzimy. Bo to Bóg już wszystko przygotował i On nam daje tą moc i wszystko, co my robimy, to jest tylko chodzić w tych śladach, które Bóg nam wskazał. To jest wszystko tak opisane, że tu ani w, tym, w tej służbie dla Boga nie ma właściwie dla nas powodu się chwalić. Tylko my możemy chwalić Pana Jezusa, że On nas uczynił gotowych do tej służby. Jak to sam Pan Jezus uczniom powiedział, że my to mamy mówić, że... Nie wiem, jak to w polskim przetłumaczeniu jest, że jesteśmy tymi sługami takimi... Bezużytecznymi. Nie... Bez... Bez Bezużytecznymi. Bez Dziękuję. Ciężkie słowo. Yyy... Bo tylko czynimy to, co i tak było naszym obowiązkiem, prawda? Jeśli w ogóle. Całkiem coś innego, że Pan Jezus w swojej łasce nas będzie chwalił. Jak będziemy przed Nim stać, to On w swojej miłosierdzi nam pokaże, co było złe. On to usunie, ale On nas będzie chwalił. Nie jest to łaska. Z naszego punktu widzenia to naprawdę powinniśmy powiedzieć, no co ja dla Pana takiego zrobiłem. Właściwie, że On jeszcze mnie pochwali, to raczej my byśmy może postępowali tak, żebyśmy jeszcze kogoś krytykowali. No to co Ty służyłeś mi, to, to nie wystarczyło. Wiesz, pokażę Ci te 100%. Tyle miałeś mi służyć. Zobacz, to przeznaczyłem dla Ciebie. A ile Ty z tego zrobiłeś tutaj? Nie było Cię. Tutaj robiłeś coś innego, tu coś złego. I ile Ci zostało? No, licho. A Pan Jezus nie widzi. Widzi to wszystko, co dla Niego uczyniliśmy, i nas jeszcze potrafi chwalić. Ale to jest Jego łaska. To nie jest to, że my mamy sobie to przypisać i powiedzieć: No ja Panu służyłem tu i tu i tu. Wszystko łaska Boża. Jedna ważna, jeden taki ważny warunek, aby właśnie prawidłowo Panu służyć, to o tym chciałbym przeczytać krótko z, z Ewangelii Łukasza 5. Ta opowieść jest nam dobrze znana, kiedy Pan Jezus głosił Żydom, był tam na tym jeziorze, przeczytam to, Łukasz 5 od 3. A wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona prosił go, aby nieco odjechał od brzegu. I usiadłszy, nauczał rzesze z Łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na, polów. na połów. Przepraszam. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc, ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim dotąd. Ta opowieść, myślę, jest nam dość dobrze znana. Pan Jezus więc te rzesze pouczał, nauczał i czynił to z tej łodzi, bo kiedy stał na lądzie, to oni po prostu tak no, obstawiali Pana Jezusa, że po prostu Pan poszedł na tą budź, aby mieć tą swobodę głoszenia. Ale to nie jest tutaj takie ważne. Ważne jest, że Pan Jezus znał sytuację u Szymona, Szymon całą noc łowił i się mu nie udało. Tak? chcę to przenieść duchowo na nas. Tak być może, że my się staramy Panu służyć jako wierzący, bo Szymon, jak to znamy, ten kontekst, jak, jak wiemy, kiedy Pan Jezus tutaj był u Szymona, to Szymon już wcześniej Pana Jezusa poznał i On już w Niego uwierzył. On był wierzącym. Tu nie chodzi o nawrócenie się Szymona. I my nawróciliśmy się? Dobrze. I teraz na pewno w naszych sercach jest to pytanie, jak ja mogę Panu służyć? Jak ja mogę żyć ku Jego chwały? I jakoś staramy się... A nam to nie wychodzi. Może tak, podobnie, w duchowym sensie, tak jak tutaj Piotr chciał łowić te ryby i nic nie złowił, nie udało mu się. Myślę, że wcześniej czy później wszyscy w naszym życiu coś takiego doświadczamy. Że to nasze życie, chociaż chcemy się starać, nie jest takie, jakby się to Panu podobało. A tutaj widzimy, że Pan daje rozkaz. Pan mówi Piotrowi, co on ma uczynić. A co Szymon? Na to? Szymon po prostu jest Panu posłuszny. To jest dla nas pouczenie. Czytając Słowo Boże, znając myśli Boże, bądźmy po prostu Bogu posłuszni. Nawet jak nam się to wydaje trudne, dziwne, nie, może i nielogiczne w pewnych chwilach, ale Słowo Boże jest wyższe od naszych myśli Boże myśli są wyższe od naszych myśli Bóg wie dlaczego On coś tak nam każe czynić, a nie inaczej Szymon przecież był doświadczonym rybakiem On wiedział, że się łowi ryby w nocy wiedział po której stronie ma tą sieć wyrzucić i wszystko a Pan Jezus powiedział całkiem coś innego i mieli sukces, ogromny sukces Po prostu był Panu Szymon posłuszny. A kiedy się to wszystko stało, kiedy się to wszystko stało, Szymon przypadł do kolan Jezusa mówiąc odejdź ode mnie, Panie, bo on jest człowiek grzeszny. Nie jest to właściwie dziwna reakcja? Może tak my z daleka, bo my tam nie byliśmy obecni. to Nas to tak nie dotyczy, jakbyśmy byli Jednym z tych uczniów, z tych rybaków. Ale oni po prostu doświadczyli ogromny sukces. Tyle ryb. Byśmy powiedzieli, tak z daleka no powinni się cieszyć. Nie powiedzieć, ale się nam udało. No fajnie, sprzedajmy je i tak dalej. Nie. Oni mieli bardzo wrażliwe sumienia i serca i. Czuwali, że tu się stało coś nadzwyczajnego i że to przemawiało do ich serc. To dotknęło ich sumienia i szczególnie Szymon, on wypowiedział to. Myślę, że inni, bo tam pisało, zdumienie ogarnęło jego i wszystkich. Że wszyscy to samo odczuwali, ale Szymon często występuje w Słowie Bożym jako ten, który mówi. Dlaczego on o tym mówi, że jestem człowiekiem grzesznym? Właśnie Szymon odczuł to, że w nim samym nic dobrego nie ma. I my nadal jeszcze w sobie mamy tą grzeszną starą naturę. Owszem, Bóg nam dał nową naturę. I te dwie natury mamy razem w sobie. Ale pytanie jest, którą tą naturę karmimy? Której dajemy Wpływ w naszym życiu. Czy my, tak jak to Słowo Boże nam mówi, uważamy się za martwych tej starej naturze, temu grzechu? Czy my się zajmujemy rzeczami, które karmią ten grzech? Szymon Piotr poznał, że w nim samym nic dobrego nie ma, i to jest elementarne dla nas, jak chcemy być. Uczniami Pana Jezusa żebyśmy zawsze w tej świadomości Mu służyli, że my sami w nas mamy nadal ten grzech Szymon mówi odejdź ode mnie ale co on czyni? Przypadł do kolan Jezusa właściwie Szymon nie chciał, żeby Pan Jezus odszedł Szymon tylko nagle stał się taki świadomy w świętości Pana i tego, że w nim jest ten grzech że on czuł tą różnicę ten dystans a tak naprawdę po prostu on się czuł niegodny a tak naprawdę to Pan Jezus odpowiedział mu i go pocieszył Jezus rzekł do Szymona a ja tu podkreślam nie tylko do Szymona, bo on to wszystkim powiedział i nam w duchowym sensie. Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Wcześniej Szymon był rybakiem i łowił ryby. I wcześniej on jeszcze ludzi nie łowił. Ale od tej pory ludzi łowić będziesz. Czyli Piotr, Szymon Piotr nauczył się tą lekcję. Że on, aby służyć Panu, musi być świadomy tego, że on w sobie jeszcze ma tą grzeszną naturę i że to nie z jego siły, z jego mądrości coś będzie mu fajnie, dobrego służyć, tylko przez posłuszeństwo. Tak jest i z nami dzisiaj. I byli mu posłuszni, wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Rzeczywiście uczynili oni to w czyn, co Pan im zapowiedział. To jest dla nas właściwie tak duchowo bardzo ważne. Jeszcze chcieliśmy wspólnie coś przeczytać z Czwartej Księgi Mojżeszowej. czwarta księga Mojżeszowa, szósty rozdział tam jest mowa od strony zakonu do Izraela jeśli ktoś z nich z Izraelu chciał szczególnie być oddany Bogu to jest tam mowa o tym, jak on się ma zachowywać co on ma robić, czego nie ma robić aby szczególnie być Bogu oddany jako ten nazyrejczyk czytamy od pierwszego wiersza I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, jeżeli mężczyzna lub kobieta złoży szczególny ślub, ślub Nazreatu, aby się poświęcić Panu, to niech powstrzyma się od wina i napoju odurzającego. Nie będzie pił octu winnego i od stu napoju od. Od nie będzie pił żadnego sochu z winogron i nie będzie jadł winogron ani świeżych, ani suszonych. Przez cały czas swojego nazreatu nie będzie jadł niczego, co się zbiera z winnego krzewu, począwszy od niedojrzałych winogron aż do wytłoczeń. Przez cały czas jego ślubu nazreatu brzytwa nie przejdzie po jego głowie, dopóki nie wypełnią się dni, na które poświęcił się Panu, będzie poświęcony. Pozwoli swobodnie roś, ruść włosom na swojej głowie. Przez cały czas, na jaki poświęcił się Panu, nie będzie przystępował do zmarłego. Nie będzie się zanieczyszczał nawet przy swoim zmarłym ojcu, matce, bracie i siostrze swojej, gdyż na jego głowie jest znak poświęcenia się swojemu Bogu. Przez cały czas swojego nazreatu jest poświęcony Panu. Jeśli by jednak ktoś nagle umarł przy nim i przez to zanieczyściłby jego poświęconą głowę, to ogoli swoją głowę w dniu swego oczyszczenia. Ogoli ją siódmego dnia, a dnia ósmego przyniesie do kapłana dwie syno-garlice lub dwa gołąbki do wejścia do namiotu zgromadzenia. Kapłan złoży jedno na ofiarę za grzech, a drugie na ofiarę całopalną i dokona za niego przebłagania za to, że zgrzeszył przez zetknięcie się ze zmarłym i tego samego dnia poświęci na nowo jego głowę. On zaś poświęci się ponownie Panu na czas swojego nazreatu i przyniesie rocznego baranka na ofiarę pokutną. Jednak poprzedni czas przepadnie, gdyż jego nazreat został zanieczyszczony. A takie jest prawo dotyczące nazrejczyka. W dniu, gdy wypełni się czas jego nazreatu, przyprowadzi się go do wejścia do namiotu zgromadzenia. Złoży on w darze ofiarnym panu jednego baranka rocznego bez skazy na ofiarę całopalną, jedną owieczkę roczną bez skazy na ofiarę za grzech jednego barana bez skazy na ofiarę pojednania, kosz przaśników z przedniej mąki, placki zaprzynione oliwą, przaśne opłatki pomazane oliwą wraz z ich ofiarą z pokarmów i ofiarą z płynów. A Pan złoży to przed Panem i dokona za niego ofiary, za grzech i ofiary całopalnej. Barana zaś złoży panu jako ofiarę pojednania Wraz z koszem przaśników Dokona też kapłan Za niego ofiary z pokarmów I ofiary z płynów Potem Nazyrejczyk ogoli u wejścia Do namiotu zgromadzenia Swoją poświęconą głowę Weźmie włosy ze swojej poświęconej głowy I położy na ogień Który kłonie pod ofiarą pojednania Następnie kapłan weźmie ugotowaną łopatkę z barana i jeden przaśny placek z kosza i jeden przaśny opłatek i położy na dłoniach nazyryjczyka, gdy ten ogoli swoje poświęcone włosy. Kapłan dokona tym obrzędu potrząsania przed Panem. Jest to rzecz święta przeznaczona dla kapłana wraz z mostkiem jako częścią do Począsania i z łopatą jako darem ofiarnym podniesienia. Potem Nazrejczyk może pić wino. Takie jest prawo dotyczące zarówno Nazrejczyka, który złożył ślub, jak i jego daru ofiarnego dla Pana zgodnie ze ślubem jego Nazreatu, niezależnie od tego, na co go poza tym stać. Zgodnie ze swoim ślubem, jaki złożył postąpi według prawa dotyczącego Jego Nazreatu. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz Aaronowi i jego synom, tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich, niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. No, ten odcinek już nie należy do Nazrejczyka, to już o dalej nie chciałem czytać. A widzimy w tym odcinku o Nazrejczyku, o tym prawie, bardzo dużo szczegółów i nie mamy tyle czasu wchodzić na te wszystkie szczegóły, też nie jestem w stanie je wszystkie wykładać, ale myślę, że potrafimy rozpoznać w tym prawie dla Izraela też i duchowe dla nas pouczenie. Izrael otrzymał od Boga zakon i ten zakon po prostu wymagał posłuszeństwo. Ale były też poszczególne prawa, które miały podstawę na dobrowolności. Tu jest właśnie takie prawo. z Izraela nie był zobowiązany, ty musisz być Nazrajczykiem. To była sprawa, jeżeli mężczyzna lub kobieta złoży szczególny ślub. To była rzecz dobrowolna. A u nas jest to tak, że Bóg w swojej łasce od nas wszystko tylko dobrowolnie oczekuje. Owszem, i my jako wierzący czasu łaski wiemy, że ten kto Boga miłuje jest mu posłuszny. I Bóg nam i w czasie łaski podał pewne sprawy, w których po prostu mamy być mu posłuszni. Nie jest to tak, Jakbyśmy powiedzieli czas łaski, to jest zupełny czas, gdzie my możemy czynić, co my chcemy. Tak to nie jest. My nie mamy zakonu i my nie żyjemy pod zakonem. Tylko my jesteśmy z Bogiem pojednani jako dzieci Boże, a On jako nasz Ojciec nas miłuje. Izrael miał inny układ. Oni byli sługami Bożymi, Bóg był ich i On wymagał posłuszeństwa a my jesteśmy dziećmi Bożymi Bóg jest naszym Ojcem i On w miłości też wymaga od nas posłuszeństwa ale wiemy to z naszych rodzin posłuszeństwo dziecka to jest coś innego jak to, że mój pracownik we firmie robi to, co mu każe to jest całkiem coś innego całkiem inny układ i tak jest to tu w duchowym ale jednak to prawo nazrejczyka ma w sobie tą dobrowolność to jest coś pięknego Był tylko jeden taki prawdziwy nazrejczyk, który doskonale poświęcił się Bogu, który zawsze czynił wolę Bożą, który był święty i doskonały. I to prawo nazrejczyka jest obrazem na niego. To jest nasz Pan Jezus Chrystus. Ale w tym, jak Pan Jezus tu na ziemi żył, jako doskonały człowiek. On chce nam być też i dobrym przykładem i od Niego możemy się uczyć. Widzimy, w trzecim wierszu mowa była o tym, że Nazrejczyk miał się powstrzymać od wina i napoju odurzającego. Wino często w Słowie Bożym właśnie jest obrazem na tą radość. Nazrejczyk nie miał się radować, nie miał się, nie miał się cieszyć, czy o co tu chodzi? Nie, niebezpieczeństwo w winie było to, że się miary nie ma, że się miary nie zna i że się człowiek tylko jeszcze zajmuje tym, co jemu jest miłe i przyjemne, zadawala swoje potrzeby naturalne I zapomina o tym, co się Bogu należy. To jest to niebezpieczeństwo w tym winie. Że nasze życie krą krąży tylko wokół naszych potrzeb. To, co nas cieszy, to, co nam się podoba. Wszystkie te rzeczy. I każdy u siebie wie, co, co to u Niego może być. Tu jest mowa o winie, ale u nas w duchowym sensie chodzi o to, żebyśmy się potrafili powstrzymać. W liście do Efezjan w piątym rozdziale też jest nam to powiedziane. 18. wierszu czytamy nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Więc o to chodziło tu, żebyśmy się powstrzymali, żebyśmy potrafili też i zrezygnować z pewnych przyjemności w naszym życiu, które nam są przeszkodą w tym, aby Panu służyć. Kto chce być uczniem Pana Jezusa musi się też poświęcić, aby Mu służyć. I to poświęcenie to właśnie w sobie zawiera to, że pewne przyjemne rzeczy, które nie są nawet ich grzechem. ja nie mówię tu o grzechu, po prostu przyjemne rzeczy zajmują nam ten czas, który inaczej byśmy poświęcili dla Panu. I tu Pan chce mieć nasze serce. To i przemawia do mnie osobiście, który tu stoję i to głoszę. My wszyscy chcemy się ciągle w tym badać, jak to w moim sercu wygląda. Też druga rzecz, chcę tu tylko pewne szczegóły podkreślać. Druga rzecz, przez cały czas piąty wiersz ślubu Nazreatu, brzytwa nie przejdzie po jego głowie. My wiemy, że Bóg stworzył człowieka, mężczyznę i kobietę. I dał kobietę, żeby była tym towarzyszym człowiek, mężczyźnie, żeby mu była pomocą. I tutaj jak chodzi o to stworzenie, o tą ziemię, to ma być żona mężowi poddana. I my wiemy, że jak chodzi o nasze relacje z Bogiem, które my mamy w niebie Nie ma żadnej różnicy między mężczyzną a kobietą, żeby kobiety czymś gorszym były Wręcz przeciwnie, w niebie też już nie będzie ani mężczyzny, ani kobiety, ani małżeństwa. To są rzeczy tu dla tej ziemi I też tu na tej ziemi podkreślam To, że Bóg dał różne takie stanowiska, co są obowiązki mężczyzny, męża, a co kobiety, że On zrobił tu różnicę. To nie znaczy, że kobieta jest czymś gorszym. Tylko Bóg po prostu te obowiązki tak podzielił w swojej mądrości, bo On nas stworzył. On nam dał uczucia, myśli i On to wszystko tak włożył w nasze serca, żebyśmy Te nasze role, te nasze obowiązki, żebyśmy wypełniali. A kobieta w tym też i pokazuje na zewnątrz przez swoje długie włosy, co? Pokazuje przez te długie włosy, że jest poddana, że ma kogoś tu, na tej ziemi, nad sobą. Pierwszy list, Koryntian 11, przeczytajmy. Tylko ten jeden wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 11, wiersz 10. Może i dodam jeszcze dziewiąty wiersz. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Tu mowa jest też o innym temacie, o nakryciu głowy, podczas kiedy Słowo Boże jest głoszone. To jest to uzasadnienie też i w tej służbie Bogu, że mężczyźni występują publicznie, a nie kobiety. Ale my też czytamy wcześniej W szóstym wierszu, bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. A jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. To jest dość surowe słowo od strony apostoła Pawła. On właściwie chce przez to powiedzieć, no zobacz, jak ty nie chcesz nakrywać głowy, to ogól sobie głowę. No to jest drastyczne, przecież to by brzydko wyglądało. Nie? I dlaczego on to tutaj tak napisał? Bo też i w innym wierszu czytamy o tym, że jest to sprawą właściwie naturalną. 14 wiersz i 15 Jakie włosy ma mężczyzna, a jakie kobieta? Czyż sama natura nie poucza was że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubem, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. Więc i w życiu codziennym te włosy długie są okryciem. Kobieta przed aniołami, to też tutaj jest napisane, przed tym stworzeniem jest świadectwem, że jest poddana według myśli bożych. A mężczyzna nie ma mieć tych długich włosów. Bo to by oznaczało, że on jest komuś poddany. A tak nie jest. Tutaj na tej ziemi, na stworzeniu, Chryst Chrystus jest ten, którym mężczyzna ma być poddany. Głowa mężczyzny jest Chrystus. To pisze w trzecim wierszu. Chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. A głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Podkreślam jeszcze raz. To jest... Porządek ważny tu dla tego stworzenia, póki my tu na Ziemi jesteśmy. W Niebie nie będzie takich różnic, ale chciałem to dlatego wtrącić, bo tu chodzi o te długie włosy i o krótkie włosy. Więc z natury, tak jak Bóg to dał, mężczyzna powinien mieć krótkie włosy, szczciżone włosy, a kobieta długie włosy, i przez co ona coś wyraża. Przed, nawet i przed aniołami, że zgadza się z tym. To jest zewnętrzny znak. Ale ten zewnętrzny znak ma być zgodny z sercem. Bóg nie zmusza nas do niczego, ale Bóg oczekuje, żebyśmy to w sercu przyjęli i wtedy czynili. To nie jest nam dane tu jako zakon, jako przymus, ale jest nam chyba jasne, że jak Bóg od nas to oczekuje, że my to z miłością i do Niego i z posłuszeństwem dla Niego chcemy tak czynić. A teraz tu właśnie czytaliśmy, że ten Nazrejczyk nie miał sobie golić włosów. Brzytwa nie przejdzie po jego głowie. Dlaczego ta różnica? No bo właśnie przypominając sobie ten symbol, że długie włosy świadczą o tym, że ja jestem komuś poddany, to ten Nazarejczyk właśnie to wyrażał. To był taki wyjątek w Starym Testamencie. Dzisiaj nie. Dzisiaj my nie jesteśmy Izraelem. Ten zakon do nas się nie odnosi i nikt z nas nie powinien sobie teraz zapuszczać długie włosy, tylko bo chce Panu służyć. Nie? To było dla Izraela. Ale... Oni tu mieli wyjątkową sytuację, że się to Bogu podobało, jak taki Nazrejczyk zapuścił sobie długie włosy. Tak to miało być. I przez to on widocznie dla wszystkich innych ludzi wokół niego pokazał, ja jestem właśnie poświęcony Bogu. To był jego zewnętrzny znak, tak jak to dzisiaj też jest u kobiet, że mają te, na zewnątrz ten znak długich włosów. Tak, tam ten Nazrejczyk miał też mieć ten znak. Jak to zastosować na nas? Nie wiem dokładnie, ale myślę, że i w naszym życiu, jak nasze serce jest skłonione służyć Panu, to i na zewnątrz pokaże się to po naszym wyglądzie, po naszym zachowaniu, po słowach, które używamy po wszystkim. Rzeczywiście, że my jesteśmy Panu oddani. Że się zachowujemy inaczej, jak ludzie wokół nas. Ale też po prostu w naszych sercach, że my chcemy panu służyć, że my jesteśmy jemu poddani, że dobrowolnie dajemy ten ster naszego życia w jego ręce. Dalej tu też czytaliśmy o tym, co ten nazrejczyk miał czynić, jeśli by się w jakiś sposób zanieczyścił. Czytaliśmy o tym, że na przykład jak dotknął kogoś umarłego, to się zanieczyścił. A o czym mówi ten umarły? No są to martwe rzeczy, no nie? są to grzeszne rzeczy. Jest to obraz na to, że my w tym, w tym świecie mamy do czynienia jednak i z grzechem i możemy się wplątać tak szybko w niego. A jeśli się to stało u Nazaryjczyka, to musiał zaczynać od początku. I to możemy duchowo na nas zastosować. Na Pana Jezusa nie, bo Pan nigdy nie miał takiej sytuacji, Nigdy nie miał takiej sytuacji, że grzech go by mógł zanieczyścić. On ten święty, on zawsze był doskonały i grzech go nie mógł zanieczyścić. Pan Jezus nawet potrafił tego umarłego młodzieńca w mieście Nain dotknąć. Tak? Potrafił powiedzieć wstań, obudź się. Grzech Pana Jezusa nie dotyczył, ale u nas to jest inaczej. I to jest poważne. Jak my służymy Panu Jezusowi, robimy duchowe postępy, a nagle jest w naszym życiu grzech. To jest to tak, jak tu w tym obrazie. że Zaczynamy znów od początku. W pewnym sensie. Bo Pan Jezus mówi, ty najpierw wyznaj ten grzech. On musiał tutaj złożyć ofiarę za to wszystko. I zaczynać od początku. My też musimy najpierw wyznać przed Bogiem nasz grzech. To, co źle zrobiliśmy. Nie to, a nie wyznać ten grzech, abyśmy byli zbawieni, bo my już jesteśmy zbawieni. To nie chodzi o nasze zbawienie, podkreślam to, ale chodzi o naszą służbę. Jak my chcemy znów Bogu służyć, przecież ta społeczność z Bogiem jest zakłócona przez grzech, to trzeba wyznać, co, co było złe. Usunąć to z naszego życia i wtedy znów zaczynać od początku. I to też poważnie do nas przemawia. To nie jest tak, że, a, służę panu. Jakoś toleruje w moim życiu grzech. Pamiętajmy, że Bóg w swojej miłosierdzi nam zawsze wybaczy i że On chce nas zawsze do porządku doprowadzić. Pamiętajmy też, że grzech to nie jest coś, co możemy sobie lekceważyć, że to jest nic takiego. Jest to poważna sprawa. Ale nie chciejmy się też załamywać Jeśli nam się to zdarzy, że zgrzeszymy, bo nam się to zdarza niestety, póki tu na tej ziemi żyjemy. Tylko chcemy spoglądać na Pana Jezusa, wyznać to, co coś złe było i prosić Go, żeby nam pomógł. Pan nas wysłucha. Tak możemy też trochę oglądać w Starym Testamencie obraz, który wskazuje bezpośrednio na Pana Jezusa, i który nas zachęca, w jaki sposób Bogu służyć. Niech Pan swoje <śmiech> słowo błogosławi. Mieliśmy tutaj takie przykład odnośnie słowa nieużyteczny. I też słyszeliśmy, że zakon już nie ma nad nami mocy. Zresztą nad nami, jako poganami nigdy nie miał, bo nie jesteśmy z rodu izraelskiego, nie jesteśmy z rodu yy, żydowskiego i nie mieszkamy na terenie Kanaanu, więc nie jesteśmy tym w ogóle objęci, ale nawet gdybyśmy byli, to jest list do hebrajczyków, czyli do Żydów, w którym właśnie to słowo nieużyteczne pada w kontekście zakonu. To jest siódmy rozdział Hebrajczyków, siedemnasty, osiemnasty wiersz. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. I tak jak tam widzieliśmy sługę, który już to, co miał wykonać, wykonał i dlatego było powiedziane, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co mieliśmy wykonać, wykonaliśmy. Tak samo jeśli chodzi o zakon. On miał w swoim czasie swoją rolę. Manna też była taką na przykład rzeczą, która miała być na czas, kiedy Izrael wędrował po pustyni i kiedy oni byli na pustyni, codziennie rano z wyjątkiem dnia odpocznienia zbierali tą mannę i wtedy, przez ten czas kiedy oni byli na pustyni całkowicie bez manny było niemożliwe funkcjonować natomiast jak już weszli do ziemi Kanan to manna już była nieużyteczna. Już była całkowicie, bez jakiegokolwiek oddziaływania na ten naród, przestali ją zbierać. Też był przykład taki z miedzianym wężem. Miedziany wąż był użyty wtedy, kiedy Izrael zgrzeszył i ludzie, którzy zgrzeszyli, gdy popatrzyli na zrobionego przez Mojżesza węża, to byli uzdrowieni. Po tej sytuacji ten wąż już był bezużyteczny. Ale niestety ludzka natura jest taka, że ludzie tego węża wzięli i mieli jako figurkę i spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Dopiero Hiskiasz, król, wiele, wiele lat po tym zniszczył tego węża i całkowicie go usunął. Więc tutaj widzimy, że y, też są tacy ludzie wśród nas, którzy ten zakon, który już jest nieużyteczny, który już spełnił swoją rolę, też y, na ten pietestał próbują jakoś w nasze życie wtłoczyć i próbują do niego nawoływać. Jest to bardzo y, niewłaściwa postawa, y, dlatego że tak jak Manna straciła swoją rolę w życiu Izraela, gdy weszli do Kanaanu, Yy, zakon nigdy nie miał nad nami żadnej władzy A jeśli chodzi o hebrajczyków miał nad nimi władzę tylko w ziemi Kanan I to tylko wtedy kiedy stoi świątynia yy, Zakon ma to do siebie, że on musiał wykonać swoją rolę I wykonał ją, już tutaj mamy świadectwo z listy do hebrajczyków I miał jeszcze jedną bardzo ważną cechę że kto złamał choć jedno przykazanie z zakonu, był winny całości. I w tych przepisach zakonu było wiele przepisów szczegółowych, bez których, jeżeli ich się nie przestrzegało, to nic nie miało sensu z tego zakonu. Więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby zakon przestrzegać, na przykład jakiś mężczyzna, to musiałby trzy razy do roku wziąć pierwociny, pójść do świątyni i złożyć je przed Panem, ale przecież widzimy, że świątyni dzisiaj nie ma. Już z tego powodu jest to niewykonalne, więc nie mogąc takiej prostej rzeczy wykonać, nie jesteśmy w stanie wykonać nic z zakonu. Ale na całe szczęście On, tak jak tutaj list do hebrajczyków mówi wyraźnie, poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. 201 Боска зо моєго